List świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział pierwszy. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do opowiadania Ewangelii Boga, którą przedtem przyobiecał przez proroków w Pismach Świętych, o Synu swoim, który się narodził z nasienia Dawidowego według ciała, a okazał się możnie Synem Bożym według Ducha Poświęcenia przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie Panu naszym, przez którego wzięliśmy łaskę i apostolstwo, ażeby przywieść do posłuszeństwa w wierze wszystkie narody dla imienia Jego, między którymi jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim będącym w Rzymie, umiłowanym Bożym, powołanym Świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw wtedy dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was wspominam, zawsze w modlitwach swoich prosząc, aby mi się kiedykolwiek zdarzyła sposobność za wolą Bożą przyjść do was. Albowiem pragnę was widzieć, abym wam mógł udzielić jakiego daru duchowego ku utwierdzeniu waszemu. To jest, abym się wśród was razem ucieszył przez wspólną wiarę i waszą i moją. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, Iż często myślałem przyjść do was, lecz miałem przeszkody aż dotąd, żebym miał jaki pożytek między wami, tak jak między innymi narodami. I grekom, i nie grekom, i mądrym, i niemądrym jestem dłużnikiem. A tak ile w mocy mojej gotów jestem i wam, którzy jesteście w Rzymie, Ewangelię opowiadać. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi najpierw, potem i Grekowi. Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy wstrzymują prawdę przez niesprawiedliwość. Dlatego, że... Co może być wiadome o Bogu, jest w nich jawne, gdyż im Bóg objawił. Bo niewidzialna Jego istota od stworzenia świata w dziełach Jego poznawana jest widzialną, to jest wieczna Jego moc i bóstwo na to, aby oni byli bez wymówki. Przeto iż poznawszy Boga, nie oddawali Mu chwały jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w myślach swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich. Mieniąc się mądrymi, zgłupieli i zmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków i czworonożnych zwierząt i płazów. Przeto też wydał ich Bóg w porządliwościach ich serc ku nieczystości, aby plugawili ciała swoje między sobą. Jako tych, którzy przemienili prawdę Bożą w kłamstwo i oddawali cześć stworzeniu i raczej Służyli stworzeniu niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego poddał ich Bóg namiętnościom sromotnym, bo i niewiasty ich zamieniły używanie przyrodzone naprzeciw przyrodzeniu. Podobnież i mężczyźni, porzuciwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swej porządliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, sromotę popełniając i ponosząc na sobie samych należną karę za ich zboczenie. A jak oni nie uważali za potrzebne mieć poznanie Boga, tak też poddał ich Bóg umysłowi opacznemu, aby czynili, co nie przystoi. Pełni będąc wszelkiej niesprawiedliwości, przeteczeństwa, przewrotności, chciwości, złości, pełni zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, sprośnych obyczajów, załusznicy, potwarcy, Boga nienawidzący, zuchwalcy, pyszni, chełpliwi, Wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, wiarołomni, wyzuci z miłości, nieprzejednani i niemiłosierni, którzy znając prawo Boże, że czyniący to godni są śmierci, nie tylko samo to czynią, ale i pochwalają tych, którzy to czynią.